Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I jest ze mną dzisiaj Rafał Siciński, czyli Sik. Czołem Siku. Dobry wieczór, dzień dobry słuchaczki i słuchacze. I cześć Jerry. Nie słyszeliśmy się w takiej, w takiej rozmowie od bardzo dawna. Nie pamiętam kiedy już, co ostatnio nagrywaliśmy we dwóch. Prawdopodobnie Wastelanders, ale... To taka, taki, taki drobiazg w porównaniu z dzisiejszym tematem, że go prawie nie wypada liczyć. No tak, tak, to prawda, ale poniekąd wracamy na pustkowie. To prawda. <grych> tak się akurat złożyło, bo ostatnio rozmawialiśmy, tak jak mówisz, o Wastelanders, a dzisiaj podyskutujemy sobie o produkcji, która chyba wzbudziła spore kontrowersje i liczne mieszane uczucia pośród fanów elektronicznej rozrywki, bo porozmawiamy o serialowej wersji ikonicznego kultowego falauta, który to serial 8 wyprodukowało Amazon Prime i który no jeżeli premierowo ten podcast poleci tak jak sobie tego życzymy, debiutuje 11 kwietnia 2020 czwartego roku, czyli bieżącego roku, bo dzięki uprzejmości Prima mieliśmy dostęp do odcinków wcześniej, no i możemy się podzielić premierowo swoimi wrażeniami niesponsorowanymi, Coś istotne. To ja na wstępie jeszcze powiem dwie rzeczy, że mimo, że obejrzałem to w screenerach, to jak tylko będzie premiera, ja sobie to jeszcze raz obejrzę w tej najwyższej jakości, ciesząc się tym serialem, to już jest jakaś rekomendacja na sam początek. A drugie, że ja nie jestem pewien, czy to jest serialowa wersja, czy to jest adaptacja gier. Ja myślę, że to jest kolejna część Sagi Fallout. No to może być coś, gdzie twoja intuicja dobrze ci podpowiada, bo mignęło mi gdzieś, jak szukałem sobie różnych materiałów na temat tego serialu, że Todd Howard właśnie nie chciał robić adaptacji gry, ale chciał umieścić serial w tym samym świecie, czyli w zasadzie to trochę zrobiło się z automatu rozszerzone uniwersum, trochę, nie wiem, jak w Gwiezdnych Wojnach, bo z tego, co pamiętam, to chyba przecież książki i komiksy chyba falautowe też, jakieś się to nie ukazywały. wiem. To tego nie wiem. No było mm -hmm. oczywiście mm -hmm. gry. Nie wiem. Nie? A no to to, to, to może. Wiesz to może co nie wiem. Czy były książki i komiksy? Może były, ale widać, że nie jestem aż takim fanem. <grym> no, ale to y, kluczowe są gry i ja od tego bym chciał zacząć, bo to w sumie też jest istotne, że my będziemy trochę do tego serialu podchodzić z dwóch skrajnie różnych perspektyw, e, dlatego, że ja, zanim oddam Ci głos, powiem bardzo krótko, e, sięgnąłem po falauta e, pierwszego i drugiego, krótko po premierze, kiedy one były ikoniczne i odbiłem się od nich po prostu jak od ściany e, i w zasadzie gdzie na tym skończyła się moja przygoda z growym Falloutem w przeciwieństwie do ciebie, bo z tego co wiem to ty jesteś fanem tej marki no więc jakbyś krótko swoją historię z Falloutem przedstawił no i z tej perspektywy jakie były twoje oczekiwania co do serialowej wersji historii z tego świata ja zacząłem po kolei grać we wszystkie Fallouty czyli w momencie kiedy ta, ta, ta seria ma mm, 27 lat premier, w październiku 2000, Boże, 1997 roku zaliczył Pierwszy Fallout i on parę, mm, Może dwa lata później, może rok później Pojawił się w CD Action jako e, Gra na Pełna wersja gry Chyba parę, parę miesięcy później pojawił się Fallout drugi, więc ja kiedy Przyszedłem pierwszego Fallouta Już miałem możliwość grania w drugiego Później było e, Fallout Tactics, Brotherhood of Steel Grałem w jakiegoś takiego Fallouta na drugiej chyba na drugim Playstation, albo to był pierwszy Xbox taki, taki 3D taka, taka 3D gra akcji trochę RPG to też miało chyba pod tytuł Brotherhood of Steel później już za czasów PlayStation 3 miałem okazję zagrać w Fallouta 3, miałem okazję zagrać w Fallouta New Vegas, później e, jeden z pierwszych zakupów na PlayStation 4 to był Fallout 4 i nawet ten niesławny Fallout 76 e, też był przeze mnie ogrywany i darzę go pewnego rodzaju ciepłymi uczuciami. To jest takie właśnie, trzeba ten disclaimer złożyć, zrobić ten, ten, taką gwiazdkę, e, postawić, że pewnego rodzaju ciepłymi uczuciami. E, m, więc gdzieś ta e, franczyzna jest mi bliska, ale to też jest trochę też za sprawą takich e, nie wiem, czy ty kupowałeś CD Action, nie wiem, czy nasi słuchacze so, kupowali CD Action, ale był taki cover CD, gdzie były e, różnego rodzaju dema, były tam programy, patche. Tak, pamiętam I na to. tym cover CD był taki kącik krypta, chyba 13 się nazywała, gdzie e, miłośnicy post postapo, e, po pierwsze, robili tam taki kącik poświęcony Falloutom, ale też właśnie tym postapo. I ja w tym momencie, kiedy yy, grałem w Fallouta, no to też odkrywałem fantastykę. W związku z czym to było dla mnie bardzo ważne źródło wiedzy, i myślę, że dlatego też Fallout przez osmozę stał mi się bliski, stał się dla mnie ważną marką. Bo rzeczywiście, ja wracałem do tej gry, do, szczególnie do drugiej części, wracałem y, kilkukrotnie, y, jedynkę chyba też szedłem dwa razy, ale już y, przy kolejnych tych, tych wersjach, gdzie już mamy e, obraz e, z oczu, tak jak w e, koronnej, e, batedowskiej e, serii, czyli Elder Score, gdzie możemy tam sobie przerzucić ewentualnie za plecy, gdzie ten świat Fallouta jest w 3D i on nadal jest zabawny, nadal jest pełen fajnych rzeczy, to, to jednak to były takie jednostrzałowe przygody. To znaczy ja grałem grę, kupowałem dodatki, grałem dodatki i już do tego nie wracałem. Dla mnie był temat zamknięty. Myślę, że każdy człowiek w pewnym momencie, który się interesuje fantastyką, trafiał na ten nurt post-apo i... Mm, ja, bo jeżeli trafiał to przez literaturę, no to, to, to trochę w, w, w, mhm. tutaj... Omijał, bo ja się nie pamiętam, czy były książki z falauta. Raczej wydaje mi się, że nie było. Nie, już, już, mhm. już sprawdziłem. Nie było. To, to moje tutaj nadinterpretacja, założenie, że taka marka musiała się tego doczekać, ale nie. Już sprawdziłem, że były gry. tylko różnego rodzaju tak. gry. E, ani komiksów, ani książek. Tam się gdzieś nie po drodze była taka grana komórki, gdzie sobie zarządzaliśmy schronem. E, było tego tam, o ile pamiętam, trochę. Aczkolwiek mogę teraz mówić, mówię trochę, a to mogło być jedyne, co, to, co było. Yy, w każdym razie yy, f, na tym etapie mogłeś za, zaczynać się interesować. Mogłeś tam trafić przez książki, albo właśnie moim zdaniem przez Fallouta, ewentualnie przez filmy czy Mad, tam, Max. nie, Mad Maxa. Tak, dokładnie. Mhm. Yy, tak, yy, ale, ale yy, Fallout był takim na tyle ciekawym tworem, i to nie chodzi tylko o, o same mechaniki growe, ale o setting świata, o pewnego rodzaju um, wybory artystyczne, jakie oni tam popełnili, że wyróżniał się na tle w, w, w tych wszystkich stalkerów, w, tych wszystkich metr, gdzie w, po prostu spadły bomby, ludzie żyli w kanałach, w, w stacjach metra, wchodzili do zony to było coś innego, bo Fallout swoją historię pewnie gdzieś tam zaczyna się w, w, dużo, dużo wcześniej, ale w 2077 roku w świecie Fallouta wybucha wojna nuklearna, która właściwie zamieniła świat w pustkowia. I ta przyszłość, którą my oglądamy jeszcze później, sto parę naście, sto parę lat po, po e, po, po tym jak spadły bomby, to ta przyszłość w 2077 roku, ona była retro science fiction. Czyli y, wszystko wyglądało uh -huh. jakby to były lata 50. Jakby właśnie w okresie zimnej wojny. Jakby właśnie y, tuż po wybudowaniu muru berlińskiego, po śmierci Stalina wybuchła wojna, y, trzecia wojna światowa i, i, i, i na Amerykę spadły bomby Związku Sowieckiego. A przy okazji mieliśmy tam takie pewnego rodzaju y, udogodnienia y, bardzo futurystyczne, jak jakieś tam myślące własne roboty, pancerze wspomagane, samochody poruszające się na ogniwach jądrowych. Y, także to tak to wyglądało. No, no, tutaj tak jak mówisz, ja e, kojarzyłem falauta właśnie głównie z tego. E, czyli z tego e, specyficznego designu, tego retro, retrofuturyzmu, gdzie mamy m, przyszłość, ale e, zakorzenioną bardzo mocno w tych e, latach 50. E, I m, no, zaraz sobie przejdziemy do serialu, jak tutaj to zostało grane, jak to zostało m, zaprezentowane. E, no ale ale no to właśnie, czy twoje serce fana gier zabiło szybciej, kiedy się dowiedziałeś, że Bethesda sprzedała prawa do marki i Amazon będzie robił serial? Czy miałeś raczej obawy, bo widziałem, że środowisko graczy no, było dosyć mocno podzielone? Wiesz co? Nie pamiętam jakie miałem odczucia w momencie kiedy dowiedziałem się Pewnie gdzieś to jest jakiś ślady na którąś nagrań Fantasma Gier, a może jeszcze to czasy przekastu Także musiałbym się cofać A chyba nie mam na to czasu i ochoty Natomiast ja jestem po takiej fali optymizmu Jeżeli chodzi o jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o adaptację gier Bo mieliśmy bardzo dobrze przyjęte The Last of Us od HBO, jak i również... filmowy Resident Evil. Tak, filmowy Resident Evil, które Welcome to Reaction City, które mi się bardzo podobało, ale też bardzo fajny, niewielki serial oparty na marce PlayStation, Twisted Metal, który chyba był od... nie pamiętam, ale chyba na HBO też leciał i, i to było chyba Hulu. Albo, albo coś mylę, no, w każdym razie to, to, też, to też się okazało całkiem fajnym e, postapokaliptycznym serialem, komediowo, a, komediowym akcji z e, samochodami e, z śmiesznymi postaciami bardziej w stylu Z Nation, czyli takiego B-klasowca niż takiej e, rozbuchanej wielkiej superprodukcji ale mimo wszystko wyciągnęli z tego serialu naprawdę sporo i, i w swoim gatunku on się sprawdza doskonale. Jakiś tam Death Race 2000 sobie wyobraźmy i to jest właśnie Twisted Metal. Także ja w ten To miałem... to robiło. O, oh, e, Pikok, okej. Okay. Czyli też, też jedna z tych stacji, które tam trochę inwestuje właśnie w te swoje oryginalne seriale. Mhm. W związku z czym im bliżej tej premiery Fallouta było, tym ja byłem chyba spokojniejszy, że już wiedziałem, że tam będzie e, Walton Goggins, e, że widziałem już trailer, m, który już dawał bardzo dużo e, fanom e, wglądów w świat, jak to będzie wyglądało i uspokajał ich, że to nie będzie w, w, Urealnienie tego świata, zrobienie z tego y, produkcji, która tylko bazuje nazwą, bo tak często jest, że tej, tej, takiej, tego, tego, tego, tego flafu y, growego, tego wypełniacza y, zabraknie w, w, w produkcji filmowej czy serialowej. A tutaj widać było, że to podeszli do tego, tak jakby chcieli zadowolić fanów. Też. I, I nie tylko zrobić produkt, który byłby przyjazny wszystkim, ale tutaj jest już na, na etapie trailera widać było, że oni chcą, żeby fani mogli odnaleźć te swoje ulubione rzeczy w, w produkcji. No widzisz, ale ja tak jak raczej do samego tytułu, jeżeli chodzi o walory produkcyjne, byłem spokojny, bo z kolei ja trochę tych seriali przez Prime produkowanych już widziałem i w zasadzie jakiejś skuchy jeszcze nie zaliczyłem póki co. Te seriale jednak widać, że one są dobrze zrealizowane, przemyślane, dobrze zagrane, czuć te grube pieniądze, które jednak Amazon inwestuje w te swoje marki własne i, i, i to jakby nastrajało mnie do serialu gdzieś tam optymistycznie, że liczyłem, że możemy dostać coś fajnego i to mówiąc, ja bym się pewnie za niego nie zabrał, gdyby właśnie nie twoja osoba. Bo tak jak ja chyba wspominałem o tym, w jednym z tych naszych odcinków natomiast na temat Wastelanders. Ja nie jestem przesadnym fanem post-apo. Tak jak ty powiedziałeś wcześniej, że to jest... Tego rodzaju podgatunek, z którym e, ktoś, kto wchodzi w fantastykę, e, prędzej czy później się e, spotka. Właśnie, bo tego jest dużo i w książkach, i w komiksach, i, i w filmach, i w grach. Natomiast ja trochę mam problem e, z post-apo e, taki, że... Mam wrażenie, że my kręcimy się w kółko wokół plus minus tych samych motywów. Czyli, wiesz, wojna atomowa, a później zagryzające się ludzie, walka o zasoby i... Ewentualnie i, i, inwazja zombie. Ewentualnie inwazja zombie, tak, tak, dokładnie. I, wiesz, dla mnie to jest taki bardzo odtwórczy gatunek, tak, ja to mam w głowie zakorzenione i ja po prostu w którymś momencie trochę przestałem z tym eksperymentować, bo tak jak i zdarzyło mi się czytać książki z tego uniwersum Metro i oczywiście, wiesz, trochę widziałem różnych i filmów i seriali i z zombie, i nie tylko z zombie z tego podgatunku i, i czasem to są naprawdę udane rzeczy, no, też czytaliśmy wspólnie komiksy, słuchamy sobie Wastelanders, to też są dobre rzeczy, ale mówię, takie odnosiłem wrażenie i odnoszę wrażenie, że twórcy bardzo często idą na łatwiznę, na takie proste prosty schemat, że wiesz, człowiek człowiekowi wilkiem i szokowanie na najprostszych patentach, czyli kanibale i, i tego rodzaju motywy, mhm. które no mi się jednoznacznie z postapą kojarzą, jakieś gangi, brutalny, przemocowy świat i nic ciekawego. I w sumie to też od razu powiem to na wstępie, że ja się bardzo miło tym falautem zaskoczyłem. Bo my, nawet jak zaczęliśmy rozmawiać, to stwierdziłem, że może tak obejrzymy tam, sprawdzę z jeden, dwa odcinki i zrobimy pierwsze wrażenia. No, ale okazało się bardzo szybko, że ten serial jest na tyle interesujący, że. No mnie przetrzymał do, do samego końca, co też wydaje mi się całkiem niezłą rekomendacją właśnie z, z zupełnie innego punktu widzenia. Człowieka, który nie zna gier, nie zna tego świata, jest zupełnym takim nowicjuszem, jeżeli chodzi o falauta, i, i nie przepada za postapo, a mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj dostaliśmy... Coś interesującego, nie bez uwag z mojej strony, ale, ale na pewno interesującego. Nie? To się cieszę. To się cieszę, że yy, masz taką opinię, że wiesz, że nie, nie, nie wrobiłem cię w oglądanie yy, 8 godzin czegoś, co ci się ostatecznie nie spodobało. Tak, więc ja ze swojej strony jeszcze tylko dodam jedną rzecz, że jest. Nie dziwi mnie, że ten serial powstał, bo mm -hmm. jest olbrzymie ssanie na postapo, czego dowodem jest chociażby niekończący się serial The Walking Dead. The Walking Dead. Dokładnie, <śmiech> tak. ale y, jeżeli sobie popatrzeć na przykład na same komiksy gdzieś tam, gdzie y, mamy co chwilę jakąś taką serię dużą, która jest oparta właśnie na schemacie post-apo. Czy to było ostatnio wydawane przez ostatnio? No w jakimś tam, powiedzmy, ostatnim pół roku wydawany ta seria Geiger, Geiger mhm, od Nagle, tak, tak. Jeffa Jonesa, czy wznowienia The Walking Dead, czy Krost Gartha trochę wcześniej, czy na przykład taka gdzieś tam seria mniejsza, która wychodziła e, Realm z e, Image. To wszystko gdzieś tam miało oczywiście troszeczkę inne, inny schemat, ale bardzo często to była właśnie y, historia drogi ludzi, którzy muszą się przemieścić, bo mają jakiś cel, zadanie, spotykają kolejne postaci na swojej drodze różnego rodzaju, z różnego rodzaju skrzywieniami, natykają się na osady, które sobie jakoś tam lepiej albo gorzej radzą. Nawet ostatnio bardzo, bardzo duża premiera komiksowa w Polsce y, przez Mandyokę chyba, teraz nie jestem na 100% pewien, ale chodzi mi o drogę, który, który, komiks, który podejrzewam, no będzie w wielu w wielu topkach komiksowych w, w przyszłym roku, podsumowującym ten 2024, bo y, no, już no, po samych obrazkach widać, że to jest y, coś naprawdę fajnego, a przecież drogę Kormaka McCartiego, no to my mieliśmy, nie wiem, 15 lat temu. E, tutaj mamy adaptację mm, Manu e, lar, lar, Larcente, Larcenta? Nie wiem, czy to się odmienia, czy, czy ja dobrze to wymawiam. E, w każdym razie jest to znowu jakiś tam głośny tytuł e, w Polsce i, i ludzie się na to rzucają. Więc wydaje mi się, że ten, ten mm, Fallout po prostu wchodzi w miejsce The Walking Dead. Oczywiście to jest zupełnie inny serial. Bo tutaj też warto powiedzieć, że o ile te wszystkie seriale, które mamy e, po, może poza Ostatni Człowiek na Ziemi, był taki serial komediowy z, z, z sitcom. Nie wiem, czy pamiętasz? Mm -hmm. tak, tak, lat kojarzę. temu mm -hmm. I Z Nation to no i oczywiście filmowe Zombieland to zazwyczaj te Produkcje postapo są na poważnie. No Twisted Metal nie jest też, ale to, to są poważne filmy, które i seriale czy, czy, czy tytuły, które mają pokazać pewnego rodzaju walkę człowieka, to upadek, ludzkości, upadek ludzkości, jakieś tam poruszać tematy. Natomiast Fallout, oczywiście tam są obrazki, które są ciężkie do przełknięcia, bo widzimy spadające bomby. Mamy już w tej, tej, tym czasie fabuły. Nie w retrospekcjach. Widzimy ginących ludzi, potwory i tak dalej. Natomiast Fallout zawsze, ale to zawsze wyróżniał się e, już w tym 97 bardzo dużym mrugnięciem oka do gracza. E, bardzo dużymi pokładami humoru. Często nieoczywistego, często będącego gdzieś tam ukrytym w dialogach. Dużo, dużą ilością nawiązań do popkultury. I uh -huh. co zabawne, Fallout dużo nawiązywał do, do właśnie popkultury, a też w, po tych latach, no bo się nie oszukujmy, w 1997 roku aż tak dużo tych produkcji nie było postapokaliptycznych w każdym tak, razie. Tak, sam się stał teraz odniesieniem tak, tak naprawdę, nie? Tak, dokładnie. No dobra, to przejdźmy w tym układzie do e, samego serialu. Za tę produkcję odpowiada e, Amazon e, i stworzyli ten serial Lisa Joy i Jonathan Nolan, czego nie wiedziałem zasiadając do tej produkcji, ale ja przyznam Ci się, że jak jestem po tym serialu, to, to czuję, mhm. bo to jest para, która odpowiadała za Westworld i chociaż ja Westworld porzuciłem po dwóch sezonach, bo Uważam, że ten serial to była równia pochyła i nie chciało mi się go kontynuować. To pod kątem jakby światotwórczym i sposobu pisania to Fallout faktycznie bardzo mocno mi Westworld przypomina. No i to są jakoś tam uznane właśnie nazwiska w tej telewizyjnej branży. Todd Howard, ulubieniec graczy, tutaj jest tylko i wyłącznie producentem, jednym z wielu tego serialu. No i tak jak wspominaliśmy, mamy serial ośmiodcinkowy. Ja króciutko bym tylko wprowadził w fabułę i przejdziemy sobie do tego, jak ten świat został skonstruowany, jak on jest zagrany i tak dalej, i tak dalej. Mamy rok 2077, tak, jak wspomniałeś wcześniej, jest to w 100% zachowane w telewizyjnej wersji. Są to czasy takie bardzo motro, mocno retro, futurystyczne z tymi kineskopowymi telewizorami, z klimatem Tradwives goszczących na herbatkach i tak dalej, i tak dalej. No i jednocześnie z narastającym widmem e, apokalipsy e, atomowej, do czego suma sumarum e, dochodzi? No i główna oś fabularna tego serialu, główna, ale nie jedyna, bo to też jest dosyć istotne, że na przestrzeni tych ośmiu odcinków będziemy krążyć pomiędzy okresem właściwym akcji serialu, czyli 219 lat po tej apokalipsie nuklearnej, bo akcja rozgrywa się w 2296 a właśnie w 2077 i będziemy mieli okazję śledzić pewne wydarzenia, które no, są kluczowe do tego momentu zero, że tak to umownie nazwijmy, czyli do upadku bomb atomowych na Stany Zjednoczone kiedy się przenosimy już do akcji właściwej, poznajemy główną bohaterkę, główną protagonistkę serialu, jaką Lucy McLean, która jest osobą, postacią, która żyje w schronie. Ona jest tym tak zwanym world dweller, czyli postacią, która chyba też jest protagonistą w Grach, z tego co mm -hmm. pamiętam. Nie tak, razowo. Że... Nie, nie, nie każdorazowo, ale zazwyczaj w pierwszej części był ten, co opuścił, w trzeciej części był ten, co opuścił, i w czwartej części też jest ten, co opuścił. I w, w 76 odsłonie również, natomiast w dwójce i w New Vegas było troszeczkę inaczej. No, czyli mamy tutaj już postać dobrze zakorzenioną w tym falautowskim świecie, poznajemy jej schron, konkretnie schron 33, jej społeczność i na skutek pewnych wydarzeń no ona zostaje zmuszona, aby ruszyć w pewną podróż przez ten świat postapokaliptyczny czyli klasyczny motyw rozpoczyna się nam opowieść drogi i ona w trakcie tej swojej podróży będzie miała okazję spotkać, przeciąć swoje drogi wielokrotnie, z dwoma innymi postaciami. Drugą, drugim bohaterem, którego będziecie mogli zobaczyć na plakacie, jest niejaki Maximus, który jest członkiem Bractwa Stali, Brotherhood of Steel, czyli też ważnej frakcji w growym falloutcie, który jest najpierw pomocnikiem dla e, tak, tego metalowego rycerza, dla tych... Z giermkiem, e, no. Tak, giermkiem, no dokładnie tak. Tego słowa mi brakło. E, dla e, metalowego rycerza z bractwa, e, a na skutek pewnych wydarzeń sam e, przywdzieje zbroję. E, oraz e, Lucy spotka także na swojej drodze Gula, Kupera y, Howarda czyli postać, która będzie naszym łącznikiem pomiędzy rokiem 2077 i właściwą akcją serialu, no bo jest to postać, która też miłośnicy Fallouta na pewno wiedzą, mnie to zaskoczyło, nie wiedziałem, że tak, tak to w tym świecie funkcjonuje. GUL dla takich nubów jak ja, no to jest postać ludzka, człowiek, który na skutek wybuchu bomby nie umarł, tylko stał się właśnie takim długowiecznym, bo niekoniecznie nieśmiertelnym, ale długowiecznym mutantem. No i nasz Cooper Howard, który w momencie wybuchu był aktorem, grającym głównie w westernach. Ta, to, tutaj to też jest W 2077 akurat mają mody na westerny. Tak, tak, dokładnie. I to też jest, myślę, takie mrugnięcie wyraźne okiem do tych lat 50 -tych, do których Fallout tak mocno nawiązuje. No i tutaj to jest w zasadzie taka klamra, no bo on staje się takim westernowym łowcom nagród bardzo znanym i uznanym w tym świecie. No i ta trójka będzie wielokrotnie na siebie wpadać i wchodzić w różne interakcje. No i teraz tak. To jest zarys fabuły. My od razu zaznaczymy, nie będziemy wchodzić w jakieś szczegóły fabularne i spoilery, bo myślę, że ten serial jest na tyle dobrze skonstruowany, że fajnie by było, żebyście zasiadając przed ekranami sami odkrywali jak ta akcja jest prowadzona i jakie tutaj niespodzianki fabularne liczne twórcy przygotowali. No ale musiał, muszę zacząć właśnie od tego, co w zasadzie już bym mógł Cię zapytać po plakacie, czyli jak Ci się spodobało to odwzorowanie growego świata w świecie filmowym. Czy te schrony, czy, czy nasi mieszkańcy schronów w tych charakterystycznych niebieskich kostiumach, czy właśnie miasteczka zamieszkane przez ludzi po postapokalipsie, czy nasz gól jako łowca nagród i oczywiście całe bractwo wraz z tymi rycerzami, czy to jest zrobione z perspektywy fana Falauta dobrze i interesująco? To jest 10 na 10. <laughs> Krótka piłka. Krótka piłka, tak. Nie, ja powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o schrony, o, o krypty, absolutnie wszystko jest odwzorowane tak jak w grach. Te mechanizmy otwierania schronów, czyli takie przesuwające się wielkie wrota w postaci koła, które zębatego, które się tam odkręca, czy, czy pipboje, które mieszkańcy schronów noszą, czy steampaki, czy te, te, te, ten wystrój, ta, ten taki, ta moda, która jest w Moda, no też mi się ciężko powiedzieć, czy to jest moda, czy to po prostu Voltek, ta firma, która konstruowała te schrony, używała po prostu na przykład najtańszych komponentów, ale y, widzimy meble, widzimy sprzęty codziennego użytku, jakieś tam naukowe urządzenia, y, czy rzutniki, to wszystko jest y, przeniesione praktycznie jeden do jednego z tego, co widzieliśmy w grach, to po pierwsze. Po drugie stroje, które są w zasadzie jeden do jednego, no bo to tak, mamy te szmaty, które są oczywiście noszone przez całą menażerię dziwnych postaci już włóczących się po powierzchni. Mamy niebieskie jumpsuity, które, które noszą właśnie mieszkańcy krypt. No, i zbroje Power Armor, tak zwane, które, które są ide idealnie odzorowane, które mają niesamowite wejście, to po pierwsze, ale po drugie, też one czuć tą moc, czuć tą moc w każdym kroku rycerza, bractwa. Są, pełne gadżetów, są, są naprawdę świetnie zrobione. I ja, jeżeli chodzi o scenografię, jeżeli chodzi o stroje, jeżeli chodzi o, o jakieś tam gadżety, no to tutaj jestem pełen uznania dla ekipy, która to po prostu odwzorowywała, że zdecydowali się na to, żeby mm, właśnie gracz, fan serii odnalazł się w tym, że widział to, co zna, ale też wydaje mi się, że świeży widz, tak jak ty, widzi coś, czego może wcześniej nie widział, bo jednak to jest bardzo, bardzo specyficzne i, i unikatowe dla tego świata, chociażby te zbroje, które oczywiście no, widzieliśmy, no, widzieliśmy Ironmana w tej wersji pierwszej, MK1 z tam w, e, w Afganistanie, bo to tak mniej więcej wygląda, czy tam oczywiście jakieś japońskie uh -huh. power armory, mieliśmy, ale te konkretne bractwa stali są... E, są Unikatowe i, i, i te bronie, które oni mają, te bozary, czy tam jakieś miotacze ognia, czy też y, no, chociażby potwory. Które, które z którymi przyjdzie im walczyć, no to są rzeczy, które doskonale znamy z gier i wydaje mi się, że one są atrakcyjnie zrobione. Wydaje mi się, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. Znaczy, to ja właśnie odniosę się z perspektywy widza, który tego świata nie zna. Pod kątem światotwórstwa ja uważam, że w ogóle tutaj twórcy odwalili kawał niesamowitej roboty. No bo wiesz, ja nie znając gier zastanawiałem się na ile to jest wiernie przeniesione, ale no to już słyszę od Ciebie, że bardzo wiernie jest to zrobione. Ale w sumie dotknąłeś tego, co jest kluczem. Ja jako y, y, widz, y, który no, wydawało mi się, że sporo tego postapo widziałem i nawet y, wiesz, ten sam motyw retrofuturystyczny to też nie jest coś, czego my żeśmy już y, nie, nie widzieli, no bo twórcy science fiction y, y, też sięgali po to, ale y, ta mieszanka, ona daje mi, czy dawała mi pewien powiew świeżości. Bo z jednej strony niby to są takie klocki, które gdzieś te różne elementy widzieliśmy. No cały ten westernowy entourage, no on jest szalenie oczywisty, bo to z jednej strony i Mad Max i, i z drugiej strony, nie wiem, chociażby Mroczna Wieża, która też jest mhm. przecież trochę takim właśnie światem eklektycznym, ale też właśnie trochę postapokaliptycznym i która bardzo mocno, mocno flirtowała z tym westernowym enturażem. Z drugiej strony mamy frakcję bractwa, która też jest interesująca, no bo tutaj ja widzę, że to jest że to, że oni się nazywają bractwem, to nie jest bez przyczyny w tym sensie, że to jest jakaś grupa taka technoreligijna czy quasi technoreligijna co mi się wydaje też jakoś tam interesujące no i mamy tych vault dwellerów, mieszkańców schronów które są o tyle jakby fajnym patentem, czy interesującym patentem, że to jest naprawdę wydaje mi się, coś mega interesującego nie nawet z perspektywy tego designu, nie? czyli właśnie tego ukłonu w stronę retrofuturyzmu z, z, z przy, przeniesienia tych motywów, ale przez naiwność tych postaci. Bo mhm. to, jest, to jest coś, co mi się wydaje niesamowicie świeże. I tutaj oczywiście z jednej strony jest nośnikiem humoru no bo my dostajemy Lucy, która właśnie wychowała się żyjąc jak pączek w maśle w takim schronie i, i w zasadzie nie znając innego świata I kiedy ona nagle wychodzi na powierzchnię, no to dla niej wszystko jest obce, wszystko jest dziwne, wszystko ją próbuje zabić, zagryźć, wykorzystać, no i ta jej... Naiwność też uroczo zagrana, to do tego zaraz sobie przejdziemy. To było coś fajnego, ale to jest w ogóle mega interesujący motyw, no bo jednak ja, jak kojarzę różnego rodzaju historie takie postapokaliptyczne, no to jednak tam w zasadzie zawsze mamy do czynienia z tym światem po. Czyli wiesz, nie ma łącznika pomiędzy mm -hmm. światem przed apokalipsą i światem po apokalipsie. A tutaj y, mamy właśnie trochę kogoś takiego. Kogoś, kto z jednej strony niby zna historię, wie a przynajmniej wydaje mu się, że wie, co doprowadziło do tych wydarzeń, no, nie pamięta, bo nie ma prawa pamiętać, bo już urodził się po, po apokalipsie tego świata przed, ale z drugiej strony właśnie dzięki technologii, dzięki społeczności no, funkcjonuje tak, jakby się to nigdy nie wydarzyło i tak naprawdę takim największym ograniczeniem jest to, że no, nie zna świata poza kryptą, poza jakimiś czterema ścianami, nawet jeżeli w pewien sposób rozległymi, no i to daje niesamowicie taki świeży powiew w całym tym designie świata i moim zdaniem tutaj twórcy naprawdę fajnie rozpisali budowę tego świata na te poszczególne odcinki, no bo tak jak w klasycznym post-apo można powiedzieć mamy tę podróż bohatera to się szybko zamienia w zasadzie już po pierwszym odcinku tak jak wspomniałem w historię drogi i to daje możliwości żebyśmy my ten świat poznawali kawałek po kawałku ale to, co jest moim zdaniem super i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, to jest to, że po pierwsze mamy tutaj te różne frakcje, które każda z nich trochę dostaje czasu i, i to jest też interesujące, bo my jesteśmy z nimi i poznajemy ich perspektywę, czyli to nie jest tylko takie proste zestawienie naszej Lucy właśnie z tym, z tym obcym dla niej światem, tylko właśnie mamy możliwość poznania tego świata też z perspektywy osób, które żyją na zewnątrz, a z drugiej strony mamy właśnie, nie wiem, różne miasteczka, różne lokacje i pustynie i jakieś, nie wiem, takie quasi jakieś dżungle czy jakieś jeziora i podupadłe miasta i, i tak dalej, i tak dalej. I to jest też ciekawie prowadzone, bo właśnie ten świat jest różnorodny, nie, bo widzimy enklawy, które w zasadzie, no, Żyją trochę jakbyśmy się cofnęli nie 300 lat do przodu od dziś, tylko 200 250 lat do tyłu. Trochę jak nie wiem, właśnie w jakimś XVIII czy XIX wieku, no ale funkcjonują. Plus, minus normalnie, nie? A z drugiej strony widzimy też takie jakieś enklawy, czy takie grupy, które no funkcjonują na zasadzie właśnie trochę tego, co mi się kojarzyło z postapo czyli jakiegoś zdziczenia, nie? Że mamy jakichś tam, nie wiem, łowców, bandytów, jakieś gangi. Albo na przykład supermarket, gdzie robot wycina ludziom organy tak, i jest tak, kontrolowany przez dwóch czy tam Raidersów. Tak, tak. I, i wiesz, i to, to, jest, to jest dla mnie super, bo ja przyznam się, że trochę po tym pierwszym odcinku to nawet ci napisałem, że trochę mam obawy, czy to fabularnie nie pójdzie zbyt klasycznie, że zaraz znowu nam wjadą właśnie gangi, jakieś kanibale i tak dalej, i tak dalej, a nie, a twórcy jednak pokazali mi, że mieli pomysł, żeby ten świat uczynić ciekawym i to ciekawym jak widać z różnych perspektyw, czyli mhm. fanów gry, którzy no, będą znali z oczywistych względów realia funkcjonowania tego świata i osób takich jak ja, które tego świata nie znają i co też jest moim zdaniem istotne, one wydaje mi się, nie będą miały problemu, żeby się w tym wszystkim połapać. To jest na tyle ciekawie zrobione, że wydaje mi się, że uniknięto tutaj łopatologii, w tym sensie, że wiesz, no popraw mnie, jeżeli się mylę, ale mam wrażenie, że mamy mało, nad, czy nadzwyczaj mało, jak na tego rodzaju produkcji. Ekspozycji jest bardzo mało. Tak, takiej ekspozycji, takiej wiesz, tej ekspozycji też rodem z lat 50. gdzie nam, nie wiem, wyjdzie jakiś naukowiec albo jakaś inna postać, która będzie przedstawiała zasady funkcjonowania świata, tylko raczej my poznajemy ten świat w działaniu. Gdzie postaci coś robią, kogoś spotykają, muszą podjąć jakąś decyzję i, i tak naprawdę my ym, no poznajemy mechanizmy funkcjonowania tego świata po postapokalipsie w ten sposób, co też jest super, nie? Bo, bo właśnie unikamy... Czegoś, co by mogło jednak krótki serial zarżnąć, nie? No, bo ja sobie wyobrażam, że przy mniej sprawnych scenarzystach, to tutaj samo wprowadzenie to by zajęło, dwa, trzy odcinki z dużą ilością gadających głów, które by wyjaśniały, że, że to jest to, że to działa tak, i, i wiesz. I to, że twórcy podeszli do tego inaczej, dla mnie jest super, bo to wiesz, takim koronnym przykładem dla mnie jest postać gula. No bo wiesz, mhm. kiedy on się pojawia na scenie, to jak on jest wprowadzony, to było dla mnie mega, bo, bo wiesz, to ja naprawdę zbierałem sztękę z podłogi, no bo nie wiedziałem, że to tak funkcjonuje w tym świecie, nie? I to było, to było super i naprawdę poczułem, że twórcy... Mają na to wszystko pomysł. Właśnie dlatego, że nie próbowali mi guli wprowadzić w inny sposób, na zasadzie, że nie wiem, że właśnie na Salusi wejdzie na jednego i ktoś jej wyjaśni, że to jest to i to dlatego i dlatego się. Tylko mhm. mamy postać gula znowu wprowadzoną w fantastyczny sposób w akcji. Także. Światotwórczo, ja się zgadzam, to jest świetnie naprawdę zrobiony serial i, i właśnie ta dbałość o, o szczegóły, o różnego rodzaju nawiązania, no myślę, że tutaj, ja nie wiem na ile to na przykład było w grach, ale to, że poznajemy w zasadzie pewien origin story tego ikonicznego ludzika z Falauta, Tego, tego nie, nie, nie było w ogóle w grach. W Boy... Nie było. Nie, mhm. i to jest, myślę, też spoiler i, i warto tego nie zdradzać, ale jest ordzin, tak, dokładnie. Nie, nie, ja absolutnie nie chcę poza to wychodzić, nie, tylko właśnie to mi pokazuje, że wiesz, że twórcy mieli pomysł na to, żeby ten świat pokazywać nam z różnych perspektyw. Bo tutaj mhm. właśnie, no mówię, widzimy różne frakcje, różne sposoby na funkcjonowanie w tym świecie, różne potwory, nie wiem, jakieś dziwne laboratoria, różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją i właśnie to wszystko obserwujemy w działaniu, co, co mówię, co jest, ja mam wrażenie, z dużym szacunkiem do, do jakby do widza, do zawierzenia, mhm. że widz będzie chciał w to wejść i po prostu da czas twórcom, żeby to wszystko pokazać tak, jak oni sobie życzyli. Jeszcze tutaj na temat ekspozycji wypowiem parę, parę zdań, bo budowa tego serialu to jest znaczy tak, ja na początku bałem się, już drugi odcinek wprowadzę na pewnego rodzaju McGuffina. I ja się bałem, że cały serial, pod, bo oglądam drugi odcinek i, i wie, wiesz, czym jest ten McGuffin, którego mm -hmm, zaczynają wszyscy, wszyscy, wszyscy szukać i ścigać. I ja się ja po prostu się tego bałem, że to będzie wyrywany z rąk do rąk i to będzie taki... E, Od frakcji do frakcji po tak. prostu... capture the flag. Trochę mają ci, później znowu mają ci. Natomiast e, ten McGuffin jest tak śmiesznie poprowadzony, że on w pewnym momencie jest sobie, ale on jest... Y, nie wiem, no takim po prostu... Y, nie chcę mówić zapchaj dziurą, ale on po prostu jest. Sobie, sobie jest, oni sobie z tym McGuffinem idą, a rzeczy dzieją się zupełnie y, y, swoim torem i, i ten McGaffin okazuje się ostatecznie bardzo ważną rzeczą dla świata y, przedstawionego. Natomiast ta budowa serialu, ona, tam są spiski. Ten serial ma akcję prowadzoną w dwóch powiedzmy, strefach czasowych, czyli przed wojną, w 2077 roku i tam jest spisek i mamy w 2020, 2296 i tam też są spiski. Jednym spiskiem jest to, że gdzieś tam się y, zalęgło w bractwie stali jakaś, jakaś y, no, niezbyt dobra myśl, Ta, te, te, te wielkie y, zasady tego bractwa są coraz... Y, gorzej przestrzegane przez ich, ich, ich e, e, e, e, e, braci. Ten, ten nasz Maximus, e, który żyje po to, żeby zostać rycerzem, nagle zderza się z, z, z, z takimi no nieprzystającymi do tych właśnie rycerz, rycerskich ślubów e, czynami. I tam też jest jakaś rozgrywka w Bractwie Stali. Mamy coś, co gracze doskonale wiedzą, ale co odkrywają postaci zamknięte w kryptach czyli, że każda krypta czy tam miała, była pewnego rodzaju też również i tutaj to jest może jakiś tam spoiler, natomiast nie była żeby to też ładnie ująć ale nie spoilerowo. była pewnego rodzaju grom z tymi e, zamkniętymi. Oni byli tam nie tylko po to, żeby przeżyć, ale też byli w pewien sposób badani. I ci ci wodlerzy, oni badają, e, znaczy nie badają, oni prowadzą własne śledztwo, dowiadują się tego i dowiadują się trochę właśnie o, o samej korporacji, która ich tam zamknęła, dzięki której oni przeżyli jako ludzkość nieskażona, a... a a też dzięki temu widz to poznaje. To nie jest właśnie, to nie są napisy, które polecą przed, przed odcinkiem, że o, w tym i w tym roku korporacja WOLD zbudowała tyle i tyle schronów i, i zamknęła w tym ludzi. Nie, tutaj organicznie to nasi bohaterowie poznają, że coś jest, coś jest nie tak, że coś jest z ich kryptom nie tak, że ktoś nad tym wszystkim ma jakiś większy plan nad ich życiem, nie ma takiej gadającej głowy, nie ma jakiegoś mędrca, mhm. który się nagle pojawia, bo nawet jeżeli mamy tego gula, to ten gul nie jest specjalnie rozmowny, nie jest specjalnie wylewny. Jest po prostu swoją własną postacią, która ma jakieś swoje własne cele, a jednym z tych celi jest chociażby nie zamienić się w tego takiego spaczonego gula. Jest też łowcą głów, więc bardzo chciałby wykonać zadanie, które, które gdzieś tam e, się pojawiło. I on nie, nie dzieli się informacjami e, z główną bohaterką, nie dzieli się informacjami z Maximusem. Także to wszystko, co, co my widzimy, do czego dochodzimy jako widz, to nasi bohaterowie też do tego dochodzą. To nie jest podane na tacy. i mnie ta budowa, ta właśnie taka spiskowa, czy to jest takie tak bardzo grubymi nićmi szyte, nie, może to nazywam, to tak jest bardzo górnolotnie przeze mnie nazwany spisek, bo to nie są takie spiski per se, ale to są jakieś tam tajemnice, które oni odkrywają, ale też rzeczywiście są yy, większe, większe jakieś takie twisty. One prowadzą do tego, że my rzeczywiście ten serial, nawet jeżeli znamy ten świat, to oglądamy z niesamowitym zaciekawieniem. I ty wspomniałeś o takich nawiązaniach i jakichś takich e, smaczkach. No to tutaj jest tego bardzo dużo, bo już, już pomijając nazwy własne, które, które się przewijają przez, e, przez serial. Jak chociażby tam gdzieś widzimy na przykład flagę e, New California Republic. To uh -huh. chociażby taki gdzieś tam plakat, Sunset Sarsparilla, to jest taki napój, jeden z najbardziej popularnych po, poza y, Nuka kolom, która, która jest wszędzie absolutnie, to jest jak Coca-Cola rzeczywiście, ale też y, płatność tymi kapslami, która cały czas funkcjonuje sobie gdzieś. Czy nawet y, nasza bohaterka y, trafia do takiego sklepu? Gdzie, gdzieś tam na półeczce stoi sobie Bubblehead właśnie Boya, a te figurki Boya w trzeciej, 4 i w New Vegas były takimi powiedzmy do zbierania i podnoszenia sobie atrybutów. Czy, czy to, to, są, to są pierdoły, nie? Bo, bo oczywiście widzimy te narkotyki, które, które znaliśmy e, z gier, gdzieś tam te, które po, podnoszą siłę, czy, czy, mm, czy jet, który gdzieś tam zapewnia jakąś tam pewnego rodzaju nieśmiertelność. Znaczy, to oczywiście to cudzysłowie, cudzysłowie też, ale tego jest bardzo dużo. I to są, to są tak naturalnie wprowadzane rzeczy, tak. To, to, to, to nie są takie nawiązania, że hej, mruga ci tutaj twórca. Tutaj patrz, patrz teraz tutaj. Widzisz, widzisz? Nie, to, to gdzieś tam na uboczu się pojawia, gdzieś tam z boku. E, widzimy jakiś tam model broni charakterystyczny. Że, że, że, że ten świat y, ma, ma się wrażenie, że on już y, jest zastanym światem, a nie, naprawdę, tak, ja, ja tak miałem, a nie odwzorowanym dla uciechy graczy, że wiesz, że on powstał rzeczywiście tak mhm. naturalnie, a nie, nie, nie miał służyć tylko temu, żebyśmy się odnaleźli jako my, jako gracze w tym swoim znanym środowisku, bo to, to jest naprawdę wręcz unikatowe w to, jak oni wprowadzają właśnie takie drobiazgi. No jest chociażby jeszcze uwielbiany przez wszystkich piesek dogmeet, który, który też ma bardzo, bardzo urocze sceny. Więc ja jestem, jeśli chodzi o to, jak ten świat jest przedstawiany, jak ta akcja jest prowadzona, żebyśmy my, widzowie, czy ci, co znają grę, czy ci, którzy ich gry nie znają, w tym wszystkim się zagłębiali, zachwycony. No. To to jest, y ja wiem, że ty masz jakieś zastrzeżenia, ale ja... Wiesz ale to, to, to, to to za, za chwilę do nich, do nich dojdę, nie? Ale ja naprawdę mhm. nie jestem tutaj y, w stanie, jeżeli chodzi o to, y, cokolwiek powiedzieć, a jestem zachwycony, w ogóle naprawdę zachwycony tym, co się dzieje w wątku przed apokalipsą, czyli w 2077. To jest super. To jest w ogóle coś, co ja bym chciał się wtrącić, dlatego, że dla mnie ten motyw tych spisków, tego odkrywania tego wszystkiego, to było w ogóle takie największe pozytywne zaskoczenie w tym serialu i ja do tego trochę nawiązywałem, mówiąc, że czuję tutaj rękę twórców Westworld, dlatego, że właśnie ten sposób budowania tej tajemnicy jest moim zdaniem super poprowadzony i jak ruszyłeś właśnie ten wątek w przeszłości, to ja bym też go chciał bardzo wyróżnić, bo on jest zrobiony fantastycznie, on jest nietuzinkowo poprowadzony, on jest bardzo dobrze rozłożony, dlatego, że my też krok po kroku pewne rzeczy dostajemy i nie dość, że informacje nam są y, dawkowane. No to jest kilka minut na odcinek, nie? Tak, tak, kilka minut na odcinek, ale wiesz to jeszcze ten wątek w przeszłości robi mm, rewelacyjnie? On stanowi mega kontrapunkt dla postaci Gula. no bo to jest ten Cooper Howard, czyli ta gwiazda właśnie telewizji, postać jakoś tam hołbiona tuż przed tym wybuchem, który doprowadził do apokalipsy. No i on w tym... Wcześniej jest po prostu mega takim rodzinnym, sympatycznym facetem, dorany przy dobrym ojcem, kochanym mężem, dobrym Amerykaninem. No i my widzimy, jak bardzo dobrym opiekunem się Dobrym opiekunem pieska, tak. I my widzimy jak bardzo on się zmienił i to jest naprawdę moim zdaniem świetnie prowadzone właśnie w tym kontekście, że my z jednej strony go widzimy w przeszłości z drugiej strony my widzimy go teraz i to już nam szalenie dużo mówi o tym świecie. I ja przyznam się, że nie wiem na ile, nie będziemy spoilerować, więc to też to nie jest tak naprawdę z punktu widzenia naszej rozmowy istotne, ile z tej głównej osi fabularnej powtarza się gdzieś w grach, ale dla mnie to spięcie jakby tej przeszłości i teraźniejszości w jeden wątek jest fantastyczne to jest niby też, czy so, to są motywy, bo to nie jest w ogóle jeden motyw, bo tutaj naprawdę mamy w finale sporo twistów, ale jest tutaj kilka takich motywów, które na pewno też fani science fiction postapo będą może kojarzyli, ale i tak uważam, że to jest naprawdę fantastycznie poprowadzone i to jest mega, mega pozytywne zaskoczenie dla mnie, że właśnie coś takiego tutaj dostaliśmy, bo ja w ogóle się tego nie spodziewałem. W tym sensie, że wiesz, no, ten, ten wątek z przeszłości to na początku to mi się wydawało, że to będzie tylko, wiesz, tak jak czasem jest w takich serialach, że mamy jakiś wątek przeszłości postaci, no, no i tyle. I Poznamy właśnie Coopera Howarda w przeszłości po to, żeby właśnie mieć ten punkt odniesienia, tu dobry, kochający ojciec, a tutaj już bezwzględny łowca głów i tyle, a tutaj jednak stoi za tym dużo więcej. No i rozumiem, że ten wątek też właśnie, tak jak mówiście cię chwycił i, i, i trzymał cię przy tym serialu. Tak, jest, jest super i nie spodziewałem się w ogóle tego, że ruszą 2077, a dużą właśnie takim dawkowanym przez i przez twórców pierwotnych, i później przez Bethesdę, te, był był ten wątek przedwojenny. Gdzieś tam e, w dodatkach coś mieliśmy, albo jakaś jedna misja w wirtualnej rzeczywistości, albo sam początek e, czwórki, gdzie zaczynało się to e, jeszcze przed spadnięciem bomb, a był ten moment, gdzie e, musimy wbiec do schronu, którym, w którym właśnie sobie wykupiliśmy miejsce. To były takie... takie, takie e, lekkie, niewinne, e, mówię niewinne, bo, bo one, nie, nie wno, one były takim smaczkiem, ale nie wnosiły nic w fabułę e, samej gry i dowiadywaliśmy się, mm, w czasie y, śledztw naszych takich tam questów, czy, czy, czy po prostu zwiedzania świata i czytania jakichś logów e, w komputerach poukrywanych, gdzieś tam w podziemiach, w starych kryptach e, w jakimś tam dialogu może e, coś na temat świata, jaki był wcześniej. Mogliśmy sobie oczywiście budować pewnego rodzaju historię e, za co na przykład ja bardzo lubię Fallout 76 który jest... E, światem, na początku był światem pozbawionym NPC-ów. Wychodziliśmy z krypty, tam był właśnie spadła na tę grę olbrzymia krytyka, że tam nie spotykamy nikogo, żadnego, żadnej postaci, tylko innych graczy ewentualnie. A wszystko czego się dowiadujemy to są właśnie logi, jakieś komputery, jakieś ulotki i ja na przykład uważam, że to byli właśnie npc czyli te wszystkie pozostawione po nich ślady, to byli NPC, którzy nie dawali nam questów per se, ale dzięki ich tam ich życiu w tym miejscu, to my się czegoś dowiadywaliśmy. Ale właśnie y, z takie, tak sobie mogliśmy zbudować w, w Fallout 76 y, wizję tego, jak, jak mógł wyglądać y, świat przed, przed spadnięciem bomb. Nie? Mhm. Y, dobra, to to jest koniec mojej y, dygresji na temat gry. Wracamy do, wracamy do serialu. No Ja Ci powiem, że jedna rzecz jeszcze, bo tak bym chciał przejść jeszcze do kilku kwestii, żeby mi to nie uciekło, ale dla mnie cały ten wątek jest o tyle interesujący, że no jakby wiadomo, że od początku to, to w zasadzie jest w tym wątku eksplorowane, mamy kwestię tej korporacji, tej Vault Tech, która stoi za tym tymi kryptami wszystkimi i dla mnie to jest ciekawe o tyle, że nie wiem, w takiej Barbie podnoszono to, że jak to jest w ogóle możliwe, że Mattel zdecydowało się na tak bezpośrednią krytykę korporacji we własnym filmie, na podstawie własnej marki? A dla mnie, jak śledziłem te poczynania korporacyjne właśnie w tym wątku w przeszłości, to ja tak stwierdziłem, że no, Amazon tutaj to też powiedziałbym, że trochę sobie, czy nawet nie trochę, tylko bardzo mocno sobie strzela w stopę, bo w zasadzie te różne motywy, które śledzimy w przeszłości, no one jakbym powiedział, że one są mocno antykapitalistyczne, to bym trochę nie doszacował, bo mam wrażenie, że tutaj naprawdę ta, ta krytyka korporacjonizmu różnego rodzaju to jest coś, co myślę, że będzie szeroko dyskutowane po, po tym serialu. Także, także to jest też pod tym kątem jakby super rzecz, i, i coś, co mnie mega zaskoczyło i jak przy zaskoczeniach jesteśmy, to ja bym chciał jeszcze wyróżnić dwie rzeczy, które dla mnie no też budują ten świat i były takim mega pozytywnym czymś, co, co, czego w ogóle nie, nie zakładałem, że coś takiego dostaniemy I pierwsza kwestia to jest muzyka, bo nie wiem, czy też tak to odbierałeś, ale ten serial jest niesamowicie muzyczny, mhm. że tutaj cały czas akcja jest określana piosenkami i to, co jest istotne i to uwierzcie, że to jest naprawdę istotne piosenkami, które są ilustracją, nie tylko muzyczną ale też bardzo często tekstową tego, co się dzieje w tym serialu dlatego Polecam wytężyć ucho, bo w sumie nie wiem czy te piosenki będą tłumaczone, czy będą jakieś napisy, bo to, to funkcjonuje tak, że my bardzo często dostajemy piosenkę pod jakąś scenę, która jest pozbawiona dialogów i mega mi się to podobało, no, dość powiedzieć, że tutaj Johnny Cash się przewija dosyć regularnie, którego ja bardzo lubię. I za każdym razem, jak wchodziła jego piosenka, to gęba mi się śmiała od ucha do ucha. Ale w ogóle to jest naprawdę bardzo ciekawie pod tym kątem prowadzone, bo mamy właśnie sporo country, sporo takich piosenek właśnie rodem z lat 50. jakiegoś takiego słodkiego popu, czy, czy jakiegoś takiego nie wiem, soulowego, soulowej jakiejś muzyki. No super to jest zrobione. I druga rzecz, od razu zahaczę i Ci oddam głos, jak, jak Ty to oceniasz, to jest poziom brutalności tego świata, ale w taki powiedziałbym nieco inny sposób niż ja oczekiwałem. Bo no tak jak mówię, znów nawiążę do tego co ci napisałem e, po tym pierwszym odcinku, że ja zakładałem, że wiesz, zaraz mi się pojawią gangi, zaraz mi się pojawią jakieś kanibale, jakieś tego rodzaju motywy. A ten serial jest mega bezpośredni, i mega brutalny momentami ale w taki zupełnie inny sposób niż ja bym się spodziewał po właśnie serialu postapu. No jasne, mamy tutaj jakieś potwory, mamy właśnie jakieś strzelaniny, gdzie krew się leje i, i postaci giną w jakichś westernowych pojedynkach i tak dalej, tak dalej, ale to, to, to nie robi jakby tego wszystkiego, nie? Tylko y, jakieś... Y, wiesz, przyszywane kończyny, jakieś tak. operacje na, na, na, na żywym organizmie po prostu pokazywane w kadrze, potwory takie bardzo rodem z body horroru, ale też bezpośredniość w takich y, y, sytuacjach, których ja bym się w ogóle nie spodziewał, bo na przykład wiesz, tutaj mamy cały wątek y, y, seksualności i to tak. też było dla mnie tak po prostu jakiś dziwaczno, taki, taki dziwaczno, y, nie wiem, jakiś odklejony motyw, gdzie Mamy, to, no, mamy ten świat, który no, jest taki, jaki jest i mamy seks, który funkcjonuje na styku albo go nie ma z jednej strony, albo z drugiej strony jest bezpośredni aż do bólu na zasadzie po prostu niemalże, nie wiem, transakcji takiej no nie wiem, jak wyjście na kawę, to tak pójście z kimś do łóżka i to jest to jest mega dla mnie taka zaskakująca rzecz, no bo po prostu najzwyczajniej w świecie się tego nie spodziewałem, że, że to tak będzie poprowadzone. A tutaj po prostu te niektóre sceny właśnie operacji, czy tych niektórych dialogów, jak sobie przypomnę pewien dialog o wybuchających penisach to już, <laughs> to już mi na zawsze, to w głowie, na zawsze mi to w głowie zostanie ten obraz ni niestety także, także to było coś co mówię, te dwa elementy też niesamowicie mnie zaskoczyły i niesamowicie mi budowały też świat tego serialu mhm. ja zacznę od brutalności dla tych którzy znają gry był ten park Bloody Mess, gdzie Nasz strzał krytyczny, czy ten zabijający przeciwnika zawsze był taki spektakularny Że to jakaś ręka odpadła, to głowa, to była dziura wielkości tej głowy w środku katki piersiowej Więc tak to wygląda mniej więcej, jeżeli chodzi o graficzną przemoc w serialu Tak wygląda to jakby bohaterowie strzelali, właściwie gól Strzelał z amunicji dum-dum do wszystkich ale też, jeżeli komuś urywa palec albo gnije stopa, to my to widzimy tak e, super wszystko, jeden do jednego. Wszystko widzimy. Oh tak, dokładnie, dokładnie tak. I, i to jest dosyć y, znamienne dla tej serii, bo tam właśnie tak było, że jak odpalaliśmy jakiegoś tam minigana i, i przejechaliśmy przez y, grupkę przeciwników, to z nich zostawały flaki i, i, i to jest też tutaj dokładnie pokazane. To, to cieszy. To cieszy, bo to jest i w dialogach, i w, w tym, co widzimy na ekranie. Jednak potraktowanie z szacunkiem materiału wyjściowego to jest serial dla dojrzałego odbiorcy, jeżeli chodzi o te rzeczy. Seks, tak. Seks mi się podoba, ta transakcja na samym początku, w pierwszym odcinku. Mhm, tak. I te rozmowy z jej, z tą koleżanką, z, która jest w ciąży. Że no, tutaj nie chcę zdradzać jakiegoś tam wątku fabularnego, ale jest, jest, jest, pewien, jest pewna transakcja e, między dwiema kryptami, e, i, i nasza główna bohaterka e, ma być, e, powiedzmy, no, poznać swojego przyszłego męża ma być panną młodą I, i, i to jest super poprowadzone to jest to taki naprawdę fajny humor w tym wszystkim i dosadnie pokazane to wszystko co się wiąże z, z, z, z tą transakcją jeżeli chodzi o muzykę to zawsze ważnym elementem było radio w Wallaucie to były piosenki z epoki naszych lat 50. Ale później, y, już, już z biegiem rozwoju technologii, w trzeciej, i w czwartej części, mieliśmy możliwość, właśnie ustawienia sobie, nasz bohater mógł sobie w tym swoim pip-boju ustawić y, radio i miał podkład muzyczny, y, bo tak to to nie było muzyki jako takiej. Ten świat. Y, mógł funkcjonować bez ścieżki dźwiękowej i zawsze te czy to też DJ-e, którzy tam, którzy tam byli i zapowiadali te piosenki czy po prostu rozmawiali o tym, co się dzieje były, były takim fajnym elementem i wydaje mi się, że w serialu to jest zrobione zdecydowanie lepiej tak jak powiedziałeś sceny wybrzmiewają doskonale z utworami, z którymi są zlepione i jeżeli chodzi o sceny akcji które gdzieś tam mają ten slow-mo wrzucony który fajnie się zgrywa z piosenką, która leci w tle czy te sceny takiej zwykłej podróży to wszystko bardzo ładnie gra ja jestem nie jestem jakimś wielkim fanem piosenek w filmach, zazwyczaj raczej wolę tą oryginalną ścieżkę skomponowaną pod daną pod produkcję ale tutaj yy, zgadzam się z Tobą że to jest, to jest fantastycznie zrobione i nie przeszkadzało mi w żaden utwór bo czasami tak jest że masz wrzucone nie wiem koena e, i aleluja tak, I, tak, tak. I, i, i masz uczucie strasznego zażenowania w sobie gdzieś tam, a, a tutaj tego nie miałem. No dobra, to, to yy, przejdźmy jeszcze do kolejnego aspektu, czyli do gry aktorskiej. Bo ja ci się przyznam, że tak jak chwalimy właśnie to światotwórstwo, yy, dbałość o szczegóły i yy, różnego rodzaju elementy też te audiowizualne, yy, to wydaje mi się, że też yy, całość nie leżałaby chyba tak dobrze i nie oglądałaby się tak dobrze, gdyby nie aktorzy i aktorki, bo to jest w sumie o tyle ciekawy serial, że jak się spojrzy na nazwiska, to tutaj yy, ta główna trójka, no to mamy Elle Purnell jako Lucy McLean. Ja ją kojarzyłem tylko z Yellow Jackets, ale to nie jest jakieś... Yy, duże nazwisko. Mamy Waltona Goginsa, którego już wspomniałeś, czyli no, ikonicznego aktora, kojarzonego z kilkoma tak naprawdę swoimi ważnymi rolami, bo świat gliniarzy The Shield i też drugi westernowy jego występ w Justified. To, jest, mm -hmm. to są te dwa seriale chyba, z którymi on jest najbardziej kojarzony. Tak, ale on miał też trochę jeszcze takich występów w filmach oczywiście, tak, no to nie tak, był były tak, bo tak, to był w aktor tak w Nienawistnej, mhm. tak, w Nienawistnej był w Predatorach o ile dobrze, dobrze pamiętam, to w Predators był tak, w Benkartach Diabła chyba był, jeżeli dobrze pamiętam o to tego już nie pamiętam, ale na pewno te dwa seriale, które wymieniłeś, to one były no, tymi gdzie on zapisał się Wszystkim tele, telemanom i w pamięci. On miał też taki bardzo e, ciekawy, mały występ w Synach Anarchii. On miał, mm. był z Wolem w, w Tomb Raiderze. E, mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, on był tym... Wogela grał. Tak tak tak. E, tak, tak, tak, tak. Gdzieś tam jakaś mała rolka była. E, teraz... Teraz ja mogę, bo ja nie pamiętam go w Benkartach Diabła, ale... Nie, Dom Tysiąca Trupów, wiesz, bo sprawdziłem A, też. E, mm -hmm. ko kojarzyłem z rodzinką, ale to, to nie ten film. Okej, okay. ale ja go, ja go gdzieś tam... E, tak mi się wydaje, że ja go kojarzę z... Mm, z, z, z, z Antmana Josy i Tak, też tam tak, był. Tak, mm -hmm. tak, tak, tak mi się właśnie wydawało. Także to jest aktor, który jest... No, przez swój charakterystyczny uśmiech który pasuje i do miłego gościa i pasuje też do psychola, jest bardzo tak No i, i trzeci y, tutaj do Brydża, Aaron Moten, to jest w zasadzie aktor, który nie ma zbyt wielkiego dorobku, on tam dosłownie chyba dwie, trzy produkcji, więc on jest najświeższy i on dla mnie nawet nie tyle, że jest najsłabszy, on ma taką rolę trochę najbardziej mam wrażenie wycofaną, ale i y, y, y, Ela Purnell jako Lucy McLean jest świetna i ona doskonale wygrywa te wszystkie skrajności, nie? Ten, tą swoją naiwność. Tak, yy, głupiutkiej gąski yy, takiej. Tak, ale która się też szybko uczy, co to uh -huh. też jest fajne, nie? że ona jest głupiutką, gąską, ale, ale szybko tutaj przechodzi na tutaj jakby to jest szkołę życia, ale właśnie Gogins jest fantastyczny, bo on ma najbardziej zniuansowaną rolę, mam wrażenie, bo, bo widzimy go w tej przeszłości i widzimy go teraz jako gula i to jest fajne. I wiesz, to, to jest w sumie o tyle też ciekawe, że mówię, tu nie ma jakichś bardzo dużych nazwisk, bo mam jeszcze Kyla w też w drugoplanowej roli z takich dużych nazwisk, a reszta to są raczej takie mam wrażenie dosyć nieopatrzone twarze, co wydaje mi się przy tego rodzaju produ produkcji jest plusem. Nie? Że, że nie ma tak, że widzisz kogoś i od razu gdzieś tam twój, twoje skojarzenia wędrują do innych ról, tylko właśnie bardziej jesteś w stanie, mi się wydaje, zatopić yy, się w tym świecie. Jak ci się to aktorstwo podobało właśnie w Falaucie? E, uważam, że drugi plan, gdzie, który składa się z twarzy nieopatrzonych, jest po prostu fantastyczny. Jest taki... E, jest taki gościu, który e, wykłada w, e, w, tym, w tym wolcie naszej głównej bohaterki, e, a właściwie chce wykładać, Szekspira. I, i jego gra Liri. Li, li, li, li, li. Jezus, to jest facet, którego ja nie widziałem chyba nigdy. Tak sobie przejrzałem jego filmografię i on rzeczywiście gdzieś tam się w jakichś różnych serialach pojawia. Może być... E, bardziej znany wiesz w jakiś tam na scenie nowojorskiej bo, bo facet z tego co, co rozumiem no to on jest tam mocno związany z Nowym Jorkiem od lat i to jest po prostu tak świetnie komediowa, komediowo zagrana postać ale też tych takich dwóch Woody i Reg tak, którzy, tak, tak. którzy mhm. funkcjonują są rewelacyjni tak samo y, brat y, głównej bohaterki, y, Norm, z tym swoim kolegą Chetem, który Chet jest, y, no jest y, bardzo ma, ma mocne parcie y, na, na, na stosunek, ale no w Lucy, która jest, której jest zakochany, no jest jego kuzynką, więc y, ten Chet jest taki... Y, <laughs> no absolutnie w, w rozpaczy i, i, i gdzieś tam z biegiem fabuły trafia na coś, co, co, co daje mu ten, tam, tą szansę bycia kochankiem, nie? ale jednocześnie prowadzą śledztwo z bratem Lucy i, i no to są, to, są tak, to są tak genialne sparowani ludzie i, i tak fajnie dobrani, że, że naprawdę byłem pod pod ich urokiem bardzo długo, śmiałem się z wielu, z wielu tekstów, które tam, tam usłyszeliśmy to jest nawet w, w, tym, w tym wątku Maximusa, który jest rzeczywiście bardziej, najbardziej wycofaną postacią ale jest sparowany ze swoim e, kolegą z Akademii, Tadeuszem i Tadeusem w zasadzie, ale e, powiedziałem Tadeusz, bo tak fajnie to brzmi. I tam są po prostu takie, takie gagi, które, które no naprawdę... Mm, dzięki którym tak naprawdę to ten Tadeusz gęba, którą widziałem pierwszy raz w życiu, e, pociągnął całą całą... E, mm, Ca cały ten wątek, no bo mhm. e, Maximus siedzi w, w, w Power Armorze i tylko tam te jego minimalne e, jakieś gesty, które, które tak, wykonuje, tak, tak. Wprowadzają, e, wprowadzają wątek komediowy. No, ale też, wiesz, jest, jest, jest e, Michael R R Rapaport, e, który, który no ma, ma soczystą wiązankę i jedną scenę rewelacyjną, komediową. Też trochę tragiczną ale i dramatyczną, ale, ale ta, ten komizm tej, tej soczystej wiązanki, tej, tych bluz, którą wtedy z siebie wypluwa, no to, są, to, są, to jest coś, co, co właśnie yy, można się spodziewać po Rapoporcie. Ja jestem za zachwycony przede wszystkim, tak jak ja ci napisałem że... i y, ty mówisz aż tak, ja mówię aż tak. Ja jestem tą Elon Piurniel zachwycony. Dla mnie ona przebija swoim urokiem, taką naturalnością i mówię o, o aktorkach z, z jej pokolenia y, Ortegę, którą widzieliśmy no, w wielu produkcjach ostatnio, a która... której, której za bardzo... której za bardzo tego hype'u na nią nie, nie za bardzo rozumiem. Ona po prostu fajne role dostała, ale tak samo jeżeli sobie tam gdzieś tam jesteśmy w, w takich podobnych rocznikach, ona jest 96, ja dobrze pamiętam, czyli gdzieś tam to jest podobnie jak Zendaya i ja też na przykład Zendai nie tego, tego takiego robienia z niej mega gwiazdy. Nie? Oczywiście Ella Purnil czy Purnal, ona tak naprawdę będzie, prawdopodobnie nie, nie wyjdzie do mm, wyżej. Ona będzie aktorką serialową. Nie, nie wierzę w to już, że e, amerykańskie seriale są jakimś tam wielkim, e, wielkimi e, wrotami do, do kariery dla każdego dobrego aktora, który w nich zagra. Że te wielkie filmy, to, to jest, żeby tam trafiła... Mm, aktorka czy aktor, który, który błyszczał w serialu, to, to naprawdę e, moim zdaniem rzadko się zdarza. No to się zdarzyło z Endai, ale ona jeszcze jest piosenkarką, oczywiście tam dużo zbiegów okoliczności albo i nie, ale, ale no dla mnie ona jest, jest lepsza niż te dwie, które wspomniałem. Jest, jest taka strasznie autentyczna w tej swojej e, głupiej gąsce i a jednocześnie gdzieś tam ten taki charyzma przebija i w tych scenach, kiedy ona musi być charyzmatyczna, to, to, to jest jakby y, cały czas w tej postaci, ale widzimy ten, ten mocny charakter jej. Mhm, tak. No dobra, to y, chwalimy, chwalimy, to ja muszę tylko dodać y, jedną swoją uwagę, bo powiedziałem, że ja mam mhm. trochę uwag, ale tak naprawdę to jest y, kwestia związana z jedną rzeczą, a mianowicie ja mam trochę wątpliwości co do tempa i rozłożenia niektórych odcinków, bo bardzo dobry jest na wprowadzenie ten pierwszy odcinek, ale drugi paradoksalnie, i to tak zaznaczam, że wydaje mi się, że nie wiem, czy on nie jest najsłabszym odcinkiem w ogóle w całym tym serialu, gdzie ja miałem wrażenie, że trochę gubimy tempo, że mamy trochę jakichś przeciągniętych scen i, i i tak jak oceniam bardzo pozytywnie właśnie rozpisanie całej tej fabuły na te osiem odcinków, gdzie każdy odcinek ma swój jakiś tam cliffhanger, który będzie nas ciągnął, żeby oglądać dalej. To jest zrobione bardzo dobrze. Tak mówię, miałem cały czas poczucie, że momentami trochę jakby twórcy mieli problem z tempem i też z czymś, co jest bezpośrednio z tym powiązane, czyli z prowadzeniem tej historii w ramach tych różnych wątków. I to mam na myśli nie te przestrzenie czasowe, te dwa plany czasowe, ale mhm. bardziej te rozpisanie, czy nawet nie rozpisanie, prowadzenie w ramach jednego odcinka tego, tych wątków kilku postaci. Tu miałem wrażenie, że momentami trochę jakby zawodziła, nie wiem, ilość czasu poświęcona poszczególnym bohaterom czy bohaterkom, gdzie, nie wiem, w jednym odcinku z kimś byliśmy trochę więcej, a, a czułem, że zaczynamy, nie wiem, trochę dreptać w miejscu, że, że nie wiem, dany, dana scena czy dany wątek trochę niewiele nam wnosi. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to dla mnie to są mimo wszystko drobnostki, bo całościowo to się broni, ale... Tak uprzedzam, że myślę, że niektórzy mogą mieć trochę z tym problem, z, z tym właśnie prowadzeniem całej tej historii, jej, jej tempem i, i tym rozkładem na te poszczególne wątki, no bo ja w niektórych momentach miałem i to, co mnie wiesz, trzymało, cały czas i napędzało, to była właśnie historia postaci, świat i... i... I dlatego mimo wszystko jakby te, te liczne plusy, o których tutaj przez te już prawie półtorej godziny sobie wymieniliśmy, no to, to ten jeden taki minusik mi rekompensują z nawiązką. Mhm. Ja nie miałem tego problemu. Ja oglądałem... Nie spodziewałem się, że w ogóle tak, tak łyknę szybko i, i ja byłem przyspawany do, do ekranu. Natomiast jeszcze ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że tak sobie rozmawiamy i ja tutaj wielokrotnie odnoszę się do tego, że to jest tak dla, bardzo mocno dla graczy, że, że tyle, tyle jest tego przeniesione z gier, yy, że, że to się wszystko spina, jest, jest bardzo wierne. To nie jest tak, że to jest, tak jak wspomniałem na początku, to nie jest tak, że to jest ekranizacja, tylko tak jak wspomniał też Jerry, to jest dalsza część, to się dzieje e, fabularnie po wszystkich grach i serial jest umiejscowiony e, o ile dobrze kojarzę, ile sobie tam gdzieś tam e, udało mi się po połączyć chronologię to serial dzieje się e, 9 lat po Fallout 4, czyli wydarzeniach z Bostonu i to jest ostatnia gra, czyli mamy już wydarzenia Przede wszystkim z falauta jedynki i dwójki już za sobą To minęło ponad 100 lat od falauta pierwszego Pewne ym, Pewne rzeczy, które my zrobiliśmy w grze W pierwszej części, później mieliśmy w drugiej części na przykład yy, Bardzo ważny tutaj wątek jest Sandy Shades Albo Shady Sense, <laughs> Shady Sense, I on wraca Także Chciałem się do tego, do tego odnieść, że Nowy widz Tak jak Jerry który nie ma bladego pojęcia, co się działo w Sadie Shands, kto tam był pierwszym, powiedzmy, przywódcą półno tej, Republiki Północnej Kalifornii, e który, który nie zna tych tej, tej wszystkich historii, ten nowy widz będzie i tak czerpał radość i satysfakcję z oglądania tego serialu, że to nie jest... E to nie jest tak, że musimy zagrać w te wszystkie gry, żeby bawić się dobrze na serialu. Tak samo jak nie było nigdy wymogu, żeby zagrać w którąkolwiek z części wcześniejszych, bo, bo Fallout miał to do siebie, że tam były takie różnice czasowe i też później różnice w umiejscowieniu akcji, bo tak naprawdę na zachodzie działa się dwójka i New Vegas, że... Mm, nie będzie czuł się zagubiony, nie będzie czuł się jakiś tam gorszy. Nie nie ma obowiązku grania w te gry. E, to wszystko jest nam ładnie e, wykładane, co musimy wiedzieć. I wydaje mi się, że to, to musi wybrzmieć, że to jest super serial dla fanów, to jest kolejna część Fallouta, ale nie bójcie się, naprawdę nie bójcie się po to sięgnąć z myślą, że Boże, ja czegoś nie zrozumiem. Nie, to taki jest serial, który jest zrobiony dla każdego. Dla mnie to jest też ważna rzecz, która powinna wybrzmieć na koniec, że tak jak my mówimy, że cały ten sezon jest przemyślany, dobrze skonstruowany i tak dalej, i tak dalej, to on jest w pewien sposób zamkniętą całością. To jest tak, że to z jednej strony są wrota do Kolejnego sezonu, czy kolejnych sezonów, a pewnie nawet i spin-offów, jak się to zacznie sprzedawać, kto wie. Tak jak nie wiem chociażby z chłopakami było. Natomiast to nie jest też tak, że my od razu musimy zakładać, że wchodzimy w projekt na lata myślę, że warto sprawdzić sobie właśnie początek tego serialu. Jeżeli was to zainteresuje, to myślę, że naprawdę wsiąkniecie i sięgniecie po całe osiem odcinków. Mamy tutaj domknięcie pewnych wątków, mamy też potencjał właśnie na, na dalszy ciąg i to jest super. Tak się powinno też dobrze moim zdaniem projektować seriale, nie? że wiesz, mamy fajnie zbudowany świat i, i tylko takie to be continued i widzimy się za dwa lata na przykład. Nie? Tylko tutaj to jest też pod tym kątem bardzo zmyślnie poprowadzone i na sam koniec, nawiążę jeszcze do jednej rzeczy, na sam koniec ze swojej strony, zanim oddam Ci jeszcze głos na ostatnie słowo w tym nagraniu. Wiesz, co mi się strasznie podoba? Minimalizm czołówki. Bo to mhm. mi też pokazuje, że twórcy tutaj naprawdę mieli to fajnie przemyślane i wiedzieli co i jak robią i, i, i jaki serial produkują, bo to mi się bardzo mocno komiksowo kojarzyło, gdzie tytuł komiksu mamy w niektórych tytułach ukryty na przykład w jakiejś planszy tytułowej i, i to się zmienia z zeszytu na zeszyt. I tutaj mhm. mamy trochę na tej samej zasadzie, że nie mamy w zasadzie żadnej klasycznej czołówki, tylko wjeżdża nam napis Fallout, ale on wjeżdża w każdym odcinku w bardzo specyficzny sposób skojarzony z sceną poprzedzającą właśnie ten napis początkowy. I to jest też taka, wiesz, mała rzecz, a cieszy, jak to się mówi. Mnie cieszyła w każdym razie i, i to też chciałem to wyróżnić, że, że to jest naprawdę świetne wprowadzenie do każdego odcinka. No i ode mnie w zasadzie to na tyle. Ja już chyba też powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć, bo jako, jako wieloletni fan serii, który, który może właśnie postapokalipsę poznawał od Fallouta, ja jestem zachwycony. To jest naprawdę jeden z fajniejszych seriali na jakiejś oparty, na jakiejś franczyzie, który, który, który obejrzałem i, i mam, cieszę się, strasznie się cieszę, że gry i te ich filmowe wariacje serialowe mają taki dobry, naprawdę dobry run, że to jest już taka kolejna produkcja, która jest, jest w szalenie udana. Także ja zachęcam wszystkich i cieszę się, Jerry, że, że, że się zgodziłeś i, i obejrzałeś i mogliśmy to nagrać. To, to, to, to, to wiele znaczy dla mnie. No, ja, wiesz, ja dobry serial to zawsze, a mówię tutaj, tak jak powiedziałem na początku, nie spodziewałem się wiele, a dostałem naprawdę kawał porządnego serialu, także tak jak słyszycie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, polecamy, koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami, jak już sami się z Falloutem zapoznacie, podzielcie się swoimi wrażeniami z giereczkowych przygód, oczywiście, jeżeli też macie z Falloutem wspomnienia, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo, Siku. Ja Tobie również dziękuję. I słyszymy się, mam nadzieję, nie za długo, bo nie ma jakieś, jakieś tam mamy, nie będziemy ich zdradzać, ale, ale liczę na to, że nam wypalą i wkrótce też będziemy na się pewno słyszeli. Jeden podcast będzie długi, jeszcze usłyszycie jeden taki w najbliższym czasie dłuższy podcast i jeden krótszy. No takie mamy plany, tyle wam zdradzę na razie. Dobra, to cóż, dzięki Ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć.